Ludzie zapierdalają jakie jebane zombie Jak na wpół przytomni oto skolni są dozgonni Doskona Do Kona dokona Kosmos Maj ponad tym mówi, że jesteś Jeszcze z bez Bo to nasz chces Narodziny, rodziny śmierć Nie mają znaczenia lecz Niby żyją jakoś też Wiesz, wysoko co także wiesz co los daje Rozczarowanie haje, tu przód, przód, faje Karty rozdaje, życie to prawdziwy frajer Gdyby nie te wszystkie, ale też bym już został zombany Men, anihilacja scen Nie jeden go, zdycha w końcu koryta, błądząc nie pyta Wiesz, co kogo popycha? Konstruktywna krytyka, co zamyka mordy cichat. Kto za te sznurki pociąga, chuj Z nim sam ugram, mam swój styl pociągam To mój win Ej, kto, kto tutaj wygrywa? Alternatywa wybacz, innymi słowy fogiwa Mi, bo umysłami, nikt mnie tego nie pozbawi Wyznaczam trasę jak nabi, nabi Nie na kukły Dwa, cztery mi stukły Raplu, czuję ból gdy widzę to, bądź czujny Zabij mnie, nawet diabeł może płakać Sam już nie wiem o co tutaj chodzi, trudno się połapać Hello, chyba nie jesteśmy do siebie podobni Odbijamy od 180 stopni Od nich, znów no mówimy im, fuck sprawiamy im, prawdę no bo mamy ten light. I'm Chyba nie jesteśmy do siebie podobni Odbijamy od 180 50 stopni Od nich znowu mówimy im fakt Z prawem i no bo mamy Cynek ten light Cynek ty Rodzimy się tu by umierać, całe życie na stypie Jak denatki w dupie uwiera Złot sterowany przez nich i przez TV przez rząd Nie wytrzymasz kwestie Resident Evil Headshot Wiesz co zombie ziom kombinu Oni umy umysłowo słowo się ze żrą, Michu, Life pod kreską nad kreskę Za wysoki lody deadline i rod Centralnie wchodnik połupatrz, ale pięknie to Łaskawy ma strach Los tu rozdaje tu mnie tu daje wiał z blaska W górę cię opracca, twój pracodawca Najbardziej jeśli dajesz tu dupę, jak tam przetrącona na No i masz tu trupa Mi po nocy spuchła dupa, pani laputa, kukła nabita na fiuta Mekrofil płaci za piękno fil, piękny deal, biorę utarki do jutra, yo